Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualizację. przepisów w tej sprawie zajmie się dziś Sejm. Ma możliwości oferowania najmu lokali będą mogły decydować osoby mieszkające w ich pobliżu. Tłumaczy przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To jest projekt absolutnie proludzki dla mieszkańców, którzy dzięki temu rozwiązaniu dostaną możliwość decydowania, czy chcą, czy nie chcą mieć za ścianą hotel na dni, a czasem to bywa także na godziny. To także daje możliwość samorządom, czyli W o rynku, rynku kryptoaktywów pierwszego weta posłum nie udało się odrzucić. Rządzący liczą, że tym razem będzie inaczej. W tle pojawiają się powiązania polityków prawicy z giełdą kryptowalut, a media donoszą o kłopotach z krypto z wypłatą środków inwestorom. Dziś wetem prezydenta zajmą się Sejmowe Komisje Finansów oraz Gospodarki. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, liczy, że tym razem weto uda się odrzucić, bo jak mówi podtrzymanie go będzie szkodliwe dla obywateli. Narażą tysiące obywateli na utratę majątku i na straty. Decyzja jest po ich stronie. Mają czas na refleksję. Minister Finansów Andrzej Domański uważa, że prezydenckie weto to błąd. Będziemy starali się to weto odrzucić. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak powiedział, że konfederacja nie pomoże koalicji odrzucić weta prezydenta. Jego zdaniem ustawa nie dotyczyłaby giełdy Zonda Krypto. Dlatego, że jest to giełda funkcjonująca poza Polską. Tylko, że dzisiaj, gdyby nadzorem na tą giełdą sprawował KNF, moglibyśmy się KNF-u spytać, jaka jest sytuacja. Mielibyśmy pełną informację. Tak nie mamy żadnej. Odpowiada Ryszard Petrus z centrum. Jutro po południu sprawa kryptoaktywów zostanie omówiona na sali. Plenarnej, a w piątek odbędzie się głosowanie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Policjanci w całej Europie sprawdzą dziś, czy kierowcy jeżdżą przepisowo w ramach kaskadowego pomiaru prędkości. W Polsce w działania włączą się patrole drogówki, nieoznakowane radiowozy i grupy pościgów.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 Kontrole kaskadowe oznaczają kilka patroli policji sprawdzających prędkość na jednym odcinku. Kierowcom z ciężką nogą przypominamy, od 3 marca obowiązują przepisy pozwalające odebrać prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę, także poza terenem zabudowanym. To są aktualności jedynki. Niech wszyscy będą jedno. To moc do wizyty papieża w Kamerunie. Leon XIV poleci tam dziś z Algierii, w której był przez ostatnie dwa dni. Kamerun nazywany jest Afryką w miniaturze ze względu na różnorodność i bogactwo terytorium, zasobów i tradycji, także językowych. Ale Kamerun to także kraj podziałów. Biskupi katolicy w Kamerunie liczą, że wizyta Leona XIV przyczyni się do większej jedności, bo kraj targany jest zawirowaniami politycznymi, podziałami etnicznymi i przemocą. Papież odwiedzi trzy miasta. Wcześniej byli tu już z pielgrzymką papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI. Na 30 milionów mieszkańców, 10 milionów to katolicy. Wczoraj na terenie wykopalisk w starożytnej Hipponie, gdzie 16 wieków temu biskupem był święty Augustyn, papież wyraźnie wzruszony modlił się, a potem posadził Drzewo oliwne, symbol pokoju. Towarzyszył mu chór, który odśpiewał pieśni z tekstami św. Augustyna. Leon XIV jest pierwszym papieżem, który odwiedził Algierię. Na zakończenie mszy w Bazylice św. Augustyna wezwał tamtejszych chrześcijan do dialogu w życiu codziennym. Podróż w Algierii określił darem opatrzności dla całego kościoła za pośrednictwem augustjańskiego papieża. Urszula Rzepczak, Polskie Radio, Watykan. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Przed nami pochmurny dzień. Opady deszczu głównie we wschodniej części Polski, a na termometrach od 12 do 16 stopni w większości regionów. Nieco chłodniej, bo od 7 do 10 stopni będzie na wybrzeżu. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. Jest z nami doktor Jacek Tulimowski, ginekolog, położnik. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór Państwu. Jakiś czas temu pan doktor powiedział mi, porozmawiajmy o nieżycie nosa w ciąży, a ja się zaczęłam zastanawiać, nie, no po co ja mam rozmawiać, przepraszam, z ginekologiem o nosie. To jest w ogóle coś powszechnego? Ten nieżyt nosa w ciąży, jaki to rodzaj problemu? To znaczy ja Państwu trochę naświetlę sam problem. W momencie, jakiś czas temu jeden z moich kolegów poprosił mnie o zajęcie się tematem nieżytu nosa w ciąży i oczywiście na niego popatrzyłem trochę zdziwiony i zadałem mu pytanie, przecież wie, że nie jestem laryngologiem. On mówi, ale to słuchaj, to ja ci przyślę badania kliniczne na temat tej jednostki chorobowej i zobaczysz, że ta jednostka chorobowa po pierwsze występuje dość często u kobiet, ciężarnych oczywiście, a po drugie może niestety być przyczynkiem do wielu perturbacji w okresie prowadzenia ciąży, zarówno dla mamy, jak i potem dla narodzonego dziecka. No dobrze, to ilu kobiet to dotyczy? No, w niektórych znaczy rozpięte jest spora, między 18 a 40 więc załóżmy, uśredniając, to jest około 25-30%. To jest bardzo dużo. Oczywiście, że tak. I to jest ciekawe, że tą jednostkę, to jest śmieszne, drodzy Państwo, bo nie na nieżyt nosa w ciąży. Co to jest? To jest rodzaj kataru? Nie, właśnie. Ciekawostka polega na tym, że jest to ładnie definicjon, jak to mówi medycyna przemieniające, niezakaźna choroba nosa. Czy ona nie ma nic wspólnego ze stanem zapalnym, to jest najciekawsze. To dzięki temu ją splasowało na tym, że wyodrębniono to jako jednostkę kliniczną, odrębną w ogóle w nozologii i sytuacja jest taka, że to jest ogólnie przekrwienie błony śluzowej nosa bez współistniejących objawów infekcji i chorób alergicznych. Czyli tam nie będzie wydzieliny ani zatkanego nosa? Będzie wydzielina, zatkany nos, natomiast przyczyna nie będzie chorobowa. Czy ta pacjentka, ta nasza mama w ciąży nie zgłosi się, przyszła mama nie zgłosi się do lekarza, by panie doktorze, jestem przeziębiona, mam katar, mam zatkany nos. Ona będzie w całkowitym dobrostanie fizycznym, natomiast zacznie mieć kłopoty z zatkanym nosem. I oczywiście większość kobiet to bagatelizuje, my jako lekarze, no przyznam szczerze, ze smutkiem również. Dlatego jest bardzo dużo błędów diagnostycznych i potem błędów terapeutycznych, bo ta jednostka zostaje wyrzucona poza burtę. Znaczy traktowany jest na zasadzie, proszę Pani, ono noc może być zatkany, proszę tutaj sobie nic z tego nie robić. I teraz tak, czy to wpływa jakoś na zdrowie kobiety i na zdrowie dziecka? Przede wszystkim tak. Wpływa to na jakość życia matki, kobiety ciężarnej. Dlaczego? Dlatego, że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 Ale nie z powodu tego, że był katar, nie z powodu tego, że była infekcja, tylko z powodu tego, że miały panie uczucie zatkanego nosa. No niektóre panie jeszcze oddychają przez usta, no bo wręcz dyszą w ósmym czy w dziewiątym tak miesiącu jest, ciąży. Tak jest. I to jest sytuacja taka, że to sprawia kłopot w diagnostyce, ponieważ jest to rzeczywiście tak. Z jednej strony nie ortolaryngologia, z drugiej strony nie ginekologia, więc te pacjentki są, tak jak powiedziałem wcześniej, wrzucone poza diagnostykę i one muszą sobie rzeczywiście radzić same. I tu jest sytuacja taka, jakbyśmy mieli jeszcze raz to podsumować, to jest po pierwsze... Kłopot z nieżytem górnych dróg oddechowych z pacznia manosowa, ale bez chorób alergicznych. I to jest bardzo ważne, że te osoby, które mają nieżyt ciążowy nosa, nie mają żadnych kłopotów z niedrożnością nosa poza ciążą. Czy mamy zdrową kobietę, zachodzi w ciążę i nagle ma zespół zatkanego nosa. No to zapytam, skąd się w takim razie to bierze? No. Jaki jest mechanizm powstawania Może tego Może zaczniemy, tak, zaraz powiemy o mechanizmach, natomiast zacznijmy od tego, jak te nasze biedne, w cudzysłowie, kobiety w ciąży mają to sobie rozpoznać, jak mają zgłosić się do lekarzy: już, panie doktorze, ja mam taki problem. Po pierwsze, jest obrzęg błony śluzowej jamy nosowej. Co to daje? Dyskomfort czy uczucie zatkanego nosa z towarzyszącymi uczuciami lekkich duszności? Po drugie, obustronna niedrożność nosa jest najczęściej nasilona w godzinach nocnych i w pozycji leżącej. Czyli I i znowu wracamy do pamięci naszych słuchaczek, które kiedyś były w ciąży. Czy panie sobie przypominają, że w ciąży, zwłaszcza pod koniec, spało się wyżej? No koszmarnie się w ogóle no, śpi wtedy. To jest raz. A po drugie, bardzo często panie wtedy kupują sobie specjalne poduszki ortopedyczne, żeby mieć wyżej położoną głowę, żeby ona nie była na płaskim. Dlaczego? Bo po pierwsze... Lepiej się śpi, ale dlaczego się lepiej śpi? Bo się lepiej oddycha. Więc rzadko zdarza się, by pacjentka mogła, ciężarną spać w pozycji płaskiej pod koniec ciąży. Po drugie, zważany, że jest uczucie duszności, to mamy uczucie zmęczenia i drażliwości, bo się budzimy niewyspani, no w tym wypadku niewyspane, czy pacjentki niewyspane. Po czwarty punkt, to co powiedział: oddychanie przed usta. I teraz proszę zobaczyć, zwłaszcza w miesiącach zimowych, Kaloryfery, suche powietrze, oddychanie przez usta, Koszmar. suchość błony mhm. śluzowej, jamy ustnej, zwiększenie możliwości predylekcji do infekcji, no bo jak błona śluzowa jest sucha, to, to bakterie bękana, się przyklejają oczywiście. i mamy infekcję. No i następna rzecz jest to też proszę zapytać. się nie budzi. Albo, albo, też, albo też chrapie i właściwie nie wiadomo z, kto te dźwięki z siebie wydaje, to też może być Tak, to jest ob, objaw nieżytu nosa, czy niedrożności górnego odcinka dróg oddechowych. I proszę zobaczyć, że e, my teraz staramy się Państwu pokazać, że to są objawy jakiejś patologii. To nie jest fizjologia, chrapanie, to nie jest to o ta pani chrapie, albo o Ania chrapie, bo, bo jest ciążania Ania chrapie, bo ma zatkany nos z powodu właśnie obrzęku i nieżytu nosa. Co to powoduje jeszcze? Powoduje tak zwaną fragmentację snu. Pacjentka źle śpi, budzi się w nocy, bo jej się robi duszno. W związku z tym, to się ładnie w żargonie nazywa nocne odtlenowanie, no bo nie pobieramy odpowiedniej ilości powietrza, tym samym tlenu. Mamy przekrwienie błąd śluzowych, w związku z powyższym mamy ten tak zwany obturacyjny bezdech nocny, czyli proszę sobie wyobrazić, jak mamy katar i mamy, ale już katar załóżmy bakteryjny albo alergiczny, mamy zatkane śluzówki, obrzęknięty nos, to co czujemy? Zatkany nos i czujemy co? W ciąży, eliminujemy infekcje, alergie. Jeżeli nie, to niestety jest to nieżyte nosa, a towarzyszący ciąży. Co jest ważne, to co pani redaktor powiedziała, może pojawić się tak zwany cieknący nos, czy spora ilość wydzieliny, o czym pani powiedziała na początku, spora ilość wydzieliny, i co jest znowuż złe. Ta spora ilość wydzieliny, która powstaje poprzez obrzęk, nie poprzez stan zapalny, tylko obrzęk śluzówki, powoduje spływanie tej, tej wydzieliny w nadmiarze po tylnej ścianie gardła i powoduje ucisk w jamie nosowej, czyli ta i czy wtedy miała zatkan nos. Po drugie, wykluczy infekcję wirusową, bakteryjną, w ostateczności bardzo rzadko infekcję grzybiczą. No ale cały czas mam z tyłu głowy takie pytanie, które pewnie wielu osobom też się pojawia. A co do tego wszystkiego ma ginekolog? To niech no sobie pacjentka pójdzie do lekarza właśnie tu jest ciekawostka. To, co Państwu powiedziałem na początku, też byłem zaskoczony propozycją mojego kolegi o przygotowaniu wykładu i nagle się okazało, że tak. Co prawda etiologia tej jednostki chorobowej do końca Jednocześnie aktywują się też receptory estrogenowe i one powodują to, że wydziela się waza presyna, czyli znowuż ten obrzęk się powiększa. I to jest najfajniejsze to, że mamy wszystkie objawy objawy zatkanego nosa przy jakimkolwiek braku objawów stanu zapalnego. Czy nie ma żadnego stanu zapalnego, a obrzęk nosa jest. Czy inaczej do tego podejdzie lekarz rodzinny, a inaczej zajmie się tym problemem ginekolog? Znaczy ja myślę, przepraszam troszeczkę mówiąc ze smutkiem, ginekolog się w ogóle nie zajmie, bo to...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 Ciekawostką, jeżeli chodzi o jakby korelowanie tego wszystkiego z problemem zdrowotnym mamy jest to, że zaburzenia snów ciąży i dlatego proszę tego nie lekceważyć zwłaszcza w okresie późnej ciąży są skorelowane z większą Częstotliwością występowania okołoporodowych zaburzeń nastroju. A, bardzo rzadko o tym mówimy, jak wielkie znaczenie ma sen, jak on bardzo się przekłada wielkie. na całą bardzo, powiedziałabym, bardzo dobrostan, nie tylko tak. właśnie osoby cierpiącej znaczy nie tylko na mama, ale tego dziecka, tak. które śpi w brzuchu. przyszłej mamy, przekładająca się na funkcjonowanie i rozwój także emocjonalny dziecka w przyszłości. Tak jest. I teraz, jakbyśmy mieli trochę podsumować przed rozpoczęciem takiego czegoś, co z tym robić, to proszę Państwa, po pierwsze, jest to niealergiczny i niechorob, niechorobowy nieżyc nosa. Rozpoczyna się w czasie ciąży, trwa co najmniej 6 tygodni, nie towarzyszy żadnych nie towarzyszy temu żadna infekcja jak dróg oddechowych czy gorączka, wydzielina ropna. Występuje bez czynników alergicznych. Ustępuje po dwóch tygodniach odporodzie. A, to, no to jest ważne. Samo ustępuje. Spadają poziomy hormonów, stabilizują się jednostki związane. I nagle można swobodnie oddychać. Dokładnie i nos się odtyka samoistnie. To jest bardzo ciekawe. No i teraz, co z tym w takim razie robić? Na znaczy, tu jeszcze jedna ciąży. praktyczna rzecz dla naszych słuchaczy, zwłaszcza pań będących w ciąży. Kolor kataru.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 Oczywiście, więc mówimy o niej. Ciekawostką są pasy rozszerzające nos. I teraz proszę sobie zrobić pasy takie... Pasy rozszerzające tak, nos? takie widzieliście Państwo na, na zawodach, na przykład w czas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 energią kinetyczną zjeżdżać w dół zbocza. Czy to było zawsze, a się nie mówiło, czy teraz jest tego więcej? Powoli też za, za, zaczynamy dostrzegać, że te zmiany klimatyczne oczywiście w naszych obszarach sprzyjają temu, żeby te zjawiska były bardziej intensywne. Na pewno rośnie świadomość i rośnie też świadomość tego, w jaki sposób możemy z tym zjawiskiem walczyć, jakkolwiek próbować mu zapobiec, przeciw, zapobiec albo ograniczać skutki bo zapobiec zawsze jest ciężko, bo tak czy inaczej to zjawisko wystąpi to, co możemy próbować robić, to odpowiednio je przewidywać i przygotowywać się na nie. No właśnie, bo z jednej strony zmienia się charakterystyka opadów. Teraz mamy często takie deszcze szybkie, krótkie, nawalne. Kiedyś bywały opady dłuższe, więc ta ziemia przyjmowała wodę. Poza tym no to, że zabudowujemy nasze miasta, to też na pewno sprawia, że ta woda nie ma gdzie spłynąć. No i podobno tutaj jest taki projekt Flow Press, który jest w stanie nam pomóc przewidzieć, tak, jak będzie wyglądała ta powódź błyskawiczna, gdzie się pojawi. Tak jest. Nie tylko przewidzieć, bo projekt FLOPRES stara się swoim zakresem wspomagać no jak najszerzej proces przeciwdziałania negatywnym skutkom powodzi błyskawicznych, szczególnie w obszarach górskich. Jest to duży problem, coraz większy problem, dlatego też ten projekt został finansowany ze środków europejskich. Projekt, który jest realizowany we współpracy z partnerami ze Słowacji.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 one się różnią i charakteryzują. Ten pierwszy związany z y, ostrzeganiem, on wykorzystuje y, prognozy y, numeryczne pogody, dane radarowe, y, różnego rodzaju y, informacje y, środowiskowe, po to, żeby w horyzoncie 72 godzin, no i potem w horyzoncie 12-godzinnym y, odpowiednim użytkownikom docelowym dać odpowiednią informację y, z wyprzedzeniem,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 dają tą precyzyjną informację. Czyli nowa technologia tutaj bardzo przydatna. Zdecydowanie, no bo przez dwa lata projektu zainstalowaliśmy na obszarze testowym w gminie Zielonki po stronie polskiej i na Słowacji. I na Słowacji, tak także w dwóch, w dwóch punktach testowych. Ponad 200 czujników, które... W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 Bo te wszystkie algorytmy, które są wykorzystane w tym systemie uwzględniają oczywiście e, numeryczny model terenu, pokrycia terenu, e, rodzaj gleby i tak dalej, tak żeby można było oszacować te chociażby parametry prędkości, z jaką ta woda będzie podanym typie e, zbocza e, się przemieszczała. A to nie zawsze jest tak samo? Że woda płynie po prostu no, z jakąś prędkością po danej trasie zawsze tak samo. Gdyby tak było, byłoby na pewno nam dużo prościej, natomiast to jest kwestia wieloczynników, środowiskowych, m.in. też rodzaju nasycenia wodą gleby. Dlatego też Czyli tych... czy padało wcześniej, czy było sucho? Tak, jeżeli jest nadmiernie sucha, no to spłynie. Jeżeli jest przemoczona, no to też już więcej nie przyjmie i to spłynie. Więc dlatego też między innymi ten nasz system też obejmuje pomiary wilgotności gleby na poziomach 5, 10, 15 cm. Tak, żeby cały czas te informacje do systemu spływały z odpowiednią częstością. Dzięki temu no, mamy bieżącą kontrolę nad tym Jakie ryzyka mogą się potencjalnie wydarzyć? Wspomniał Pan, że jest to na razie projekt testowy w Polsce i na Słowacji. W kilku miejscach jest, są te czujniki umiejscowione, ale na takich ciekach czy rzekach, które mogą wylewać? Czy to jest zupełnie teoria, bo one nie wylewają? Nie, nie no absolutnie. Dobra, dobieraliśmy tutaj te, te obszary tak według klucza związanego z, z historycznym, że tak powiem, występowaniem tego typu zjawisk. Już po stronie polskiej. Włodarze gmin korzystają z tego systemu, zaczynamy się integrować z ich systemami zarządzania i informowania ludności. Natomiast no, w tym okresie, w którym realizowaliśmy projekt, no, nie miały miejsca żadne, żadne krytyczne zjawiska, aczkolwiek no, kilka eventów udało nam się w, w sposób jednoznaczny zidentyfikować, co też było jakby, no, pozytywne z punktu widzenia testowania działania systemu, aczkolwiek no, w pewnej funkcjonalności będzie on Zgodnie z planem udostępniony w czerwcu. W czerwcu też, to też zapraszamy Państwa, planujemy w Krakowie małą konferencję, na której w sposób szerszy będziemy chcieli zaznajomić użytkowników z tematyką, nie tylko z samym systemem, ale także z możliwościami i podejściem do adaptacji do zmian klimatu. Bo tak jak właśnie pani redaktor wspomniała, co możemy zrobić, żeby tego nie było? No więc tutaj mamy kilka i Najbardziej obiecujące są te rozwiązania tak zwane zgodne z przyrodą, czyli... Staramy się utrzymać rzeki w ich korytach, staramy się nie ingerować bezpośrednio w ich strukturę, staramy się zachować ten balans, nie betonować. Jest cały jakby szereg różnego typu aktywności, które można podjąć. Natomiast też widzimy z, z rozmów i ankiet, które przeprowadzamy z, z gminami, z potencjalnymi odbiorcami, że nie zawsze ta świadomość jest pełna, dlatego też zależy nam na tym, żeby też zgodnie z, z takim duchem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 kilka kwadransów, jak, jak po prostu dużej ilości wody są się w stanie przemieścić. Woda... Dlatego to ważne, żeby szybko wiedzieć, że coś takiego będzie miało miejsce. No właśnie, mamy te alerty RCB, mamy jakieś komunikaty z, z publicznych służb hydrologicznych. Natomiast no, charakter tego typu zjawisk jest no, na tyle lokalny, że bez tej lokalnej informacji no, nie, nie, nie przewidzimy tego. I faktycznie na pewno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 przekazuje informację, że nadciąga wielka woda. Tak, dokładnie. To też w teorii, no bo musielibyśmy tych ludzi, jeżeli mamy miejscowość w Dolince, tak, no to wszystkich na wzgórza dookoła tak powysyłać i, i musieli tam faktycznie siedzieć i patrzeć, co się dzieje. No na szczęście tutaj wykorzystujemy technologię, która no, robi to zdecydowanie lepiej. Ludzie mogą się zająć czymś Ratowaniem bardziej... do budków. Tak, czy, czy, czy czymś bardziej znaczącym w, w w tym obszarze. A ile tych czujników jest już rozłożonych, zamontowanych? Jeżeli mówimy, że to na razie jest trochę eksperymentalne, trochę testowe, to ile takich czujników musiało się pojawić, żeby to miało sens? Teraz mamy cztery zlewnie testowe. W, w ramach tych czterech zlewni mamy około 200 czujników zainstalowanych. I jest to kilka rodzajów czujników. Jeden rodzaj czujników to są czujniki mierzące poziom rzeki czy poziom wody. W tych ciekach, które... Albo są suche, albo coś tam się w nich dzieje, bo akurat zaczęło padać. One są montowane w otwartym terenie. To są, tak jak powiedziałem, czujniki bezprzewodowe wielkości, no, powiedzmy, no nie wiem, dwóch telefonów komórkowych, e, które... E, Muszą być dobrze ukryte, żeby ktoś się nie zainteresował. To z każdym, e, z kim rozmawiamy na ten temat, porusza tą kwestię. No, my do tej pory nie odnotowaliśmy żadnych aktów wandalizmu. E, aczkolwiek też e, czujniki są opisane we właściwy sposób, żeby jednak tego nie robić. Tak jak fotopułapki też w, lesa, w lasach są rozstawione i też raczej jak z leśnikami rozmawiam, to stoją, to nikt się specjalnie nie interesuje. Tak, więc no, na razie z tym, z tym nie było problemu. To jest jeden rodzaj czujników. Drugi rodzaj czujników e, to są czujniki e, meteorologiczne, one zbierają e, informacje o właśnie wilgotności gleby, o temperaturze, o wielkości e, opadu. I one, na no z racji na to, że są bardziej wyeksponowane, staramy się instalować na terenach zamkniętych, czy gdzieś tam po prostu, no nie bezpośrednio przy drodze, no bo to też e, może jakoś tam kusić to do, do jakichś aktów wandalizmu, czy, czy, czy, czy, czy, czy tego typu niestosownych zachowań. Tak, no więc wydaje mi się, że jest to w miarę duży sukces, bo w stosunkowo krótkim czasie byliśmy w stanie zaprojektować, wytworzyć krótką serię, wdrożyć, no i teraz walidować te rozwiązania, no w liczbie ponad 200 czujników, co jest co jest wydaje mi się jednym z sukcesów tego projektu. No dzięki temu też mamy możliwość zainteresowania innych organizacji w Polsce, które zajmują się tematem zarządzania wodą opadową. Też rozmawiamy z firmami, z instytucjami też liczymy właśnie na to, że po zakończeniu projektu będziemy też mieli szansę, żeby skalować jego wyniki. A czy właśnie dzięki tym czujnikom i danym, które udaje się otrzymać, można jakoś zaprojektować łapanie tej wody, zatrzymywanie tej wody? Bo to, co mamy jeden z problemów, czyli powódź, że woda szybko spływa, ale dwa, mamy suszę i czasami jedno z drugim w zasadzie obok siebie. Czyli czy jest to jakiś też być może wiedza, która nam pomoże tę wodę magazynować, zostawiać, zatrzymywać w naturze? Absolutnie tak. Właśnie w module eksperckim, w systemie Flopres możemy przeprowadzić sobie taką analizę czy symulację, w której zbierając, tam już w systemie te wszystkie dane są pozbierane, wystarczy je zaciągnąć dotyczące historycznych opadów na danym terenie, Możemy przyjąć sobie pewne parametry, wskaźniki, możemy sobie w zasymulowanym środowisku na przykład zbudować zbiornik retencyjny, który ma właśnie no, niwelować te negatywne skutki tego typu zjawisk i zobaczyć po prostu, jak to zmieni sytuację. Możemy optymalizować potem te scenariusze tak, żeby no na końcu dostać ten najlepszy, no i wtedy podjąć bardziej efektywne decyzje inwestycyjne. Powódź bywa niespodziewana, nieprzewidywalna. No wiemy, że jak są opady, to może się zdarzyć, ale nie musi. Wiele zależy od tego, jaka jest charakterystyka danego terenu. Czy w takim razie możemy właśnie jakoś ten teren trochę zmieniać po to, żeby te powodzie nie tam, gdzie na przykład są one najczęściej, czy naj, najczęściej, najbardziej dokuczają mieszkańcom. Nawet jeżeli nie są jakieś takie gigantyczne, o których my potem w mediach mówimy, jak powódź na Odrze. Ale jeżeli gdzieś widzimy, że ta rzeka nie tak się zachowuje, albo właśnie coś można zrobić, żeby zapobiec takim tragediom. Absolutnie tak. I to też no, włodarze gmin czynią intensywne starania, żeby tą sytuację zmieniać. To są oczywiście koszty, ekspertyzy, badania. Natomiast my też staramy się, dzięki temu nasze, naszemu narzędziu ta droga będzie dużo y, prostsza. Czyli nie po omacku, tak jak trochę do tej pory może bywało? Trochę też. Po omacku, dlatego że żeby to zrobić trzeba było mieć y, raz ekspertów, którzy potrafią to zrobić, dwa oprogramowanie, czy szereg oprogramowania, które analizuje różnego typu czynniki, potem tą informację zagregować, y, zinterpretować, no i wtedy mielibyśmy coś. Tutaj mamy wszystko zamknięte w jednym systemie. Po przeszkoleniu, tak jak to dwa dni temu robiliśmy szkolenie dla potencjalnych użytkowników, może sobie tego typu warianty przeprowadzać sam, tak, w jakby środowisku symulacyjnym, gdzie na końcu dostaniemy pewne rekomendacje. Tak, no to, to, to jest przede wszystkim to, to usprawnienie, natomiast to, o czym pani redaktor powiedziała, zdecydowanie ma miejsce no i my staramy się jakby pomóc tak, w, tym, w tym całym procesie właśnie włodarzom, którzy, którzy aktywnie działają na tym polu. A jaki jest pomysł na dalszy rozwój Flopress? Czy cała Polska będzie w czujnikach? Czy tak naprawdę chodzi przede wszystkim o te zlewnie, bo tam się wszystko zaczyna? My skupiamy się przede wszystkim na zlewniach. Z zakończeniem projektu też patrzymy na możliwości skalowania i to też już się dzieje, bo my działamy w konsorcjum ze Słowakami i tutaj partnerzy ze Słowacji też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 szersze niż tylko na tych obszarach testowych w Małopolsce i w Preszowie. Czy my powinniśmy się, to tak na koniec jeszcze zapytam, powinniśmy się przyzwyczaić do takich opadów, właśnie tych intensywnych, ale krótkich i zapomnieć trochę o tych opadach takich długotrwających, powolnych, nawadniających. Jednak zmienił się ten charakter i to obserwujemy już e... bardzo wyraźnie. Tak, tak. No, ten charakter zdecydowanie się zmienia i jest to staje się to widocznym problemem, no nie tylko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 były albo no, w pewien sposób y, niedociągnięte, albo zaniedbane, albo były zbyt kosztowne. No Moment tutaj wchodzimy z nowym rozwiązaniem, y, które odsuwa na bok te wszystkie problemy i daje rzeczywistą korzyść. W postaci systemu, który te dane integruje, y, jest w stanie pokryć. Bardzo szeroki jest spektrum potrzeb związanych z ochroną i planowaniem przeciwpowodziowym. No i mam wrażenie, że udało nam się to zrobić z powodzeniem. Taki też mamy, tak, taką też mamy informację zwrotną od potencjalnych użytkowników. Projekt kończy się we wrześniu, także też zapraszam, jeżeli będzie, będziecie Państwo mieli okazję do śledzenia losów tego projektu. Na pewno to nie jest nasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o jego wykorzystanie w Polsce i nie tylko. Lepiej być ostrzeżonym, lepiej mieć wiedzę, że coś się może wydarzyć, niż zostać zaskoczonym. Maciej Wrona, prezes spółki Meteo, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia. Taki mamy klimat. Wtórka programu. Powiedziś dziś z panią profesor Katarzyną Jaśko, psycholożką Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór. To chyba jest dobre określenie na emocje. Piąta władza, bo dzięki emocjom można w polityce de facto wszystko. Yy, nie wiem, czy można wszystko, można prawdopodobnie dużo. Yy, yy. Wydaje mi się, że pewnie dobrze byłoby zacząć może od tego dlaczego mamy te emocje i dlaczego one są tak znaczące i tak krót, pokrótce rozpoczynając może ten temat, mogłabym powiedzieć, że emocje są znaczące, ponieważ stanowią dla nas informację o tym, czy coś ważnego się dzieje. Więc jeśli doświadczamy silnych emocji negatywnych, to znaczy, że jakieś ważne rzeczy, ważne potrzeby, ważne cele są sfrustrowane i w tym sensie to jest ważna informacja, którą powinniśmy brać pod uwagę i którą powinniśmy się kierować. Pani profesor, ale emocje wynikają ze strachu, gniewu, złości, nadziei, zadowolenia, radości, ale też podlegają. Pogardzie i wstrętowi, i to są te chyba główne przyczyny, które te przede wszystkim negatywne emocje wywołują. I to jest zastanawiające, że w tym katalogu właśnie tych emocji, takim oczywiście skróconym katalogu, jest tylko w jednym punkcie występują te emocje pozytywne: nadzieja na przykład i radość, zadowolenie, bądź oczekiwanie. Nie ma więcej tych pozytywnych emocji. Ja bym dorzuciła jeszcze kilka emocji pozytywnych, chociaż ma pan rację, że większość z ważnych emocji pozytywnych pan już wymienił. Taką emocję, którą na przykład w naszych badaniach jesteśmy bardzo zainteresowani i którą pokazujemy, że ma znaczenie w kontekście motywowania ludzi do działalności politycznej, do na przykład zaangażowania się w aktywizm, to jest poczucie dumy, które wiąże się z tym, że działamy na rzecz ważnych dla nas wartości i czerpiemy właśnie to poczucie dumy z samego faktu zaangażowania się. I to jest emocja, którą... Na przykład nasze badania, ale nie tylko nasze badania pokazują, że jest tak naprawdę silniejszym czynnikiem, który motywuje do dalszego działania, chęci dalszego działania niż na przykład złość. Która oczywiście też jest relevantną emocją w kontekście zaangażowania politycznego i na pewno często w kontekście protestów widzimy rozzłoszczonych ludzi. To jest bardzo motywująca emocja również, ale tak chciałam do pełnego, pełniejszego obrazu dodać również... Te emocje pozytywne, takie jak właśnie poczucie dumy czy poczucie sensu z tego, co się robi. No tak, poczucie dumy, poczucie dumy z tego, że możemy na przykład być użyteczni bądź służyć dobru wspólnemu. To chyba pewien anachronizm w dzisiejszych czasach. Duma z powodu, że służymy dobru wspólnemu. Tak, ja nie wiem czy bym powiedziała, że jest to anachronizm, ponieważ jest to emocja, którą dosyć często obserwujemy w naszych badaniach nad aktywistami, aktywistkami zaangażowanymi na rzecz wielu różnych spraw i w tym sensie wydaje się, że wiele ruchów społecznych korzysta i odwołuje się do tej emocji razem z inną emocją pozytywną, jaką jest właśnie poczucie nadziei, o której o którym Pan już też wcześniej wspomniał. I to się wydaje, że są takie dwie emocje, które na przykład pozwalają radzić sobie i przeciwdziałać wypaleniu aktywistycznemu, które często na skutek silnego doświadczania emocji negatywnych, takich właśnie jak złość, czy poczucie bezsilności, czy lęk o przyszłość, Jedną z takich negatywnych konsekwencji właśnie tych emocji negatywnych w polityce jest poczucie wypalenia, które prowadzi do, do apatii, do obniżenia zaangażowania się, podczas gdy właśnie te emocje pozytywne pozwalają nam podtrzymać nasze zaangażowanie nawet w takiej sytuacji trudnej, zagrażającej i takiej, która być może mogłaby doprowadzić do, do, do wycofania się, gdyby nie to, że znajdujemy w tym jakieś poczucie sensu i poczucie właśnie dumy. Bądź nadziei. Powiedziała pani o politykach, ale jeżeli obserwujemy polską politykę, bo może przez chwilę porozmawiajmy o tym, co się dzieje w Polsce, troszeczkę tak bardziej już na tych przykładach, to trzeba przyznać, że większość emocji wywoływanych przez polityków są to emocje negatywne. dla no, standardowym przykładem jest katastrofa smoleńska i wszystko, co do, wokół katastrofy smoleńskiej miało miejsce i co o katastrofie smoleńskiej się mówi i, i jaki obraz wykreowano owej katastrofy i obraz winnych katastrofie. Więc to chyba jest taki model negatywnego postępowania polityków. Mhm. Znaczy ja bym powiedziała, że może, yy, może tak, yy, naturą polityki można by powiedzieć, że jest zajmowanie się sprawami które nie są e, satysfakcjonujące, które wymagają zmiany od mniejszych do większych. E, na, jest Zajmowanie się tym, co jest dla nas zagrażające, e, co jest potencjalnie może nam zaszkodzić. Więc w tym sensie można by powiedzieć, że ogólnie polityka e, ma taką tendencję do koncentrowania się na tym, co wymaga zmiany, czyli co w jakimś sensie nie jest satysfakcjonujące i w związku z tym budzi nasze emocje negatywne różnego rodzaju. Co, ja bym że jeszcze można, jeden można, roz... jeżeli można. Tak? Czyli zdaniem polityków, co jest ich zdaniem złe? Tak i często to jest też to, co jest zdaniem polityków złe, jest w odbiorze społecznym również tym, co powinniśmy się, czym politycy się powinni zajmować i co, czemu powinni na przykład zaradzić. Więc w tym sensie sam fakt wywoływania emocji negatywnych nie, nie musi być niekorzystny nie bądź dysfunkcjonalny, bo w jakimś sensie, jeśli mamy do czynienia z realnym zagrożeniem, na przykład epidemiologicznym, bądź z zagrożeniem wojną, bądź jakimkolwiek innym realnym, ważność, chęć y, uzyskania informacji o tej sytuacji zagrażającej. Um. Jest chęć działania, żeby przeciwdziałać bądź zapobiec rozwojowi tej sytuacji. Więc w tym sensie to są różne funkcjonalne konsekwencje tej wzbudzania emocji negatywnych. Problem jest wtedy, kiedy te emocje negatywne są budowane w oparciu o przedstawienie sytuacji, które nie jest, nie ma oparcia w faktach, jest wyolbrzymieniem zagrożenia, na przykład, bądź wręcz oparte o jakieś fałszywe informacje. I wtedy dochodzi do sytuacji, w której ludzie mają wzbudzone silne negatywne emocje, które mobilizują, które mobilizują to, że oni nawzajem siebie mobilizują, przekazują sobie informacje fałszywe, które nie mają po prostu uzasadnienia. I teraz jakby wracając do tego przykładu, o którym pan powiedział, to też jest um, można powiedzieć, że sam fakt wzbudzenia przez na przykład Smoleńsk i e, tą, e, tą sytuację wzbudzenia negatywnych emocji nie jest zaskakujący. E, to, co się dzieje w, z czasem, to to, że emocje negatywne i ta sytuacja, która pierwsza wywołała u nas negatywne emocje, może stać się powiązana na przykład z innymi ważnymi aspektami naszego życia, na przykład z naszymi wartościami, z naszymi przekonaniami o jakiejś fundamentalnej naturze świata, z naszymi tożsamościami grupowymi. I wtedy, kiedy ta y, sytuacja staje się y, dla nas bardzo centralna, to wtedy y, może działać nawet w sytuacji, kiedy to pierwotne zagrożenie y, już nie ma, nie, już go po prostu nie ma. I y, y, y w tym sensie to jest może być y, taką Problematyczną, problematycznym aspektem i na przykład polaryzującym um, społeczeństwo wtedy, kiedy e, te emocje są podtrzymywane właśnie przez to, że zaczynają być wiązane z bardzo centralnymi aspektami naszej tożsamości, co w przypadku na pewno niektórych osób miało miejsce i ma miejsce. Profesor Dziękuję Katarzyna bardzo. Jaśko, psycholożka Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję za rozmowę. Powtórka programu.